i że koło solidaryzuje się z jednym dążeniem narodu polskiego do odzyskania Polski niepodległej, zjednoczonej, z dostępem do morza. Uchwałę ponawia na zjeździe w Krakowie koło sejmowe, złożone z posłów na Sejm i do Rady Państwa, a za uchwałami tymi idą adresy do koła ze wszystkich stron Galicji i Księstwa Cieszyńskiego. Tak... W samej siedzibie Naczelnego Komitetu Narodowego odbył się wielki pogrzeb jego polityki przy entuzjastycznej manifestacji tłumu. Najwcześniejszy w tej wojnie absurd polityczny został zlikwidowany. Smutny był los czynnego wyrazu polityki Naczelnego Komitetu Narodowego – Legionów Polskich po stronie austriackiej. Zrezygnowawszy wcześniej z wielkiego tytułu Wojsko Polskie, otrzymawszy w drodze ustępstwa nazwę Korpusu Pomocniczego Polskiego przy Armii Austriackiej, pędziły one żywot pełen przejść bardzo pouczających dla stronników państw centralnych w Polsce. Państwa te nie chciały uznać Legionów za zawiązek Armii Polskiej, którą Niemcy usiłowały stworzyć i której organizacje postanowiły utrzymać w rękach niemieckich. Gdy wreszcie władze niemieckie doszły do przekonania, że niepodobna Polakom walczącym w Legionach odmówić zaliczenia do Armii Polskiej, dowiedzieli się legioniści, że nie są wszyscy jednakowymi Polakami. Podzielono ich na nacjonalen Polen i po prostu Polen. Pierwsi pochodzący z zaboru rosyjskiego, a więc przeznaczeni na obywateli nowo ustanowionego królestwa, mieli prawo służyć w armii polskiej. Drudzy, jako obywatele austriaccy, mogli być tylko czasowo w niej używani. Ta nomenklatura Mówiąc nawiasem, była wymowna. Wyrażała ona przyszłość Polski, jaką jej gotują państwa centralne. Naród Polski rozwałkowany. Polacy dotychczasowego zaboru rosyjskiego w granicach jeszcze problematycznych to nacjonalpolen, naród polski posiadający własne państewko z pozorami niezawisłości. W zaborze austriackim to już Polen, którzy nie są nacjonal. To jedna z narodowości austriackich. W zaborze zaś pruskim Preusenpolnischer Zunge. Prusacy mówiący po polsku. Piękna przyszłość, za którą warto było krew polską przelewać. Korpus Pomocniczy Polski ponownie został przekazany pod komendę pruską i postanowiono znów go wysłać na front, żeby nie zawadził w kraju i żeby jak najmniej z niego zostało. Niemniej pouczające były losy organizatora Legionów Piłsudskiego. Po opuszczeniu Legionów, z których na jego żądanie udzielono mu dymisji, został mianowany członkiem Rady Stanu. Tam spodziewał się zostać polskim ministrem wojny i wziąć w ręce armię polską. Trudno wszakże było odegrać tę rolę w rządzie, który nie rządził i któremu nie pozwolono dotykać spraw wojskowych. Po bezowocnych wysiłkach Rady Stanu zdobycia jakiegokolwiek wpływu na organizację armii podał się i tu do dymisji. Mając drogę oficjalną do kierowania wojskiem zamkniętą, spróbował konspiracyjnej i powołał na nowo do tajnego działania Polską Organizację Wojskową, stworzoną przed wojną w celu wywołania powstania w Królestwie. Co widząc Niemcy skorzystali z pierwszej sposobności i zamknęli go w Magdeburgu, gdzie przesiedział do końca wojny. Tak Niemcy dokończyli likwidacji polityki z wielkim hasłem proklamowanej w Krakowie na początku wojny polityki wzywającej rodaków w królestwie do powstania dla zdobycia niepodległości w łonie monarchii habsburskiej. Cała polityka polska oparta o Austrię przestała istnieć. Pozostawała tylko jeszcze likwidacja samej Austrii. Bilans tej polityki krótki. Rozdwojenie myśli politycznej i dążeń polskich w wielkiej epokowej wojnie i osłabienie polityki polskiej w chwili, gdy się decydowały losy narodu na pokolenia. Zużycie szeregu zdolnych sił, które w służbie sprawy polskiej mogły w tej doniosłej chwili przynieść niemały pożytek wymanewrowanie znacznej ilości patriotycznej młodzieży w walce za sprawę wroga. Całe szczęście, że nie przyniosła ona głównego rezultatu, którego po niej oczekiwano w Berlinie, pokoju Rosji z państwami centralnymi, a z nim śmiertelnego ciosu wymierzonego w Polskę. Ten koniec krakowskiego przedsięwzięcia politycznego nie był wynikiem okoliczności przypadkowych. To była konieczność dyktowana przez nieubłaganą logikę rzeczy. Wszelkie zamki budowane na lodzie taki los spotyka. Politykę tę zrodziły niebywałe zacieśnienie widnokręgu politycznego, zarozumiałość i lekceważenie własnego narodu, traktowanie go jako stada, które wszędzie się da zapędzić. Te właściwości znamionowały dwa obozy, które się połączyły, by w tej wojnie politykę austriacką Polsce narzucić. Stronnictwo konserwatywne krakowskie i Polską Partię Socjalistyczną. Pomimo odległości, dzielącej ich dążenia społeczne, ich psychologia polityczna przedstawiała tyle wspólnego, że umożliwiło im to, dokonanie razem niedorzeczności, która przy większych wpływach tych obozów mogła się okazać dla Polski zabójcza. Polityka ta miała jedną rzecz wspólną z polityką Niemców i jedna i druga nie doceniała społeczeństwa polskiego, nie rozumiała jego psychologii i jedna i druga Widziała to społeczeństwo takim, jakie było ono w pokoleniach już wymarłych. Politycznie naiwnym, dającym się brać na wielkie słowa z małą treścią. Na szumne hasła, na tytuły, na pieczęcie. Niemcy operowali wyzwalaniem ludów uciskanych przez Rosję. Królestwem Polskim, Armią Polską, Radą Stanu. Regencją. Akcja krakowska rzucała wielkie słowa. Niepodległość. Wojsko Polskie. Naczelny komitet w Krakowie. Rząd narodowy w Warszawie. I jedni i drudzy myśleli, że pokolenie polskie, z którym mają do czynienia, nie nauczyło się jeszcze szukać poza wyrazami właściwej ich treści. I jednych i drugich spotkał zawód. Niemcy przy wszystkich dobrodziejstwach, jakimi obdarzyli Polskę, społeczeństwa polskiego nie pozyskali i nie zużytkowali do swoich planów. Polityka austriacka w Polsce nie pociągnęła społeczeństwa do zabójczych głupstw, do których wzywała. I w połowie wojny doszła do ostatecznej likwidacji skutkiem tego, że się oparła o Austrię, która sama na własnych nogach utrzymać się nie mogła. Od Austrii było odwołanie tylko do jej potężnego sojusznika. Po ostatecznej likwidacji polityki austrofilskiej w Polsce pozostała na placu już tylko polityka germanofilska szukająca oparcia w najniebezpieczniejszym wrogu Polski, przygotowującym nowe reformy, jej ujarzmienia i będącym w walce z narodami niosącymi nam wyzwolenie. Pomimo wszystko, co się stało wiosną 1917 roku, pomimo całego wyjaśnienia sprawy polskiej, jakie wówczas nastąpiło, pozostała w Polsce grupa ludzi pracujących na rzecz rozwiązania sprawy polskiej przez Niemcy. Współdziałająca z Niemcami do zwycięstwa nad sprzymierzonymi narodami. A jeżeli nie do zwycięstwa, to przynajmniej do zawarcia pokoju, który by pozostawił w rękach Niemiec środkową Europę, włącznie z Polską, używającą różnych środków, ażeby politykę polską związaną z państwami zachodnimi zdezorganizować. Historii działań tych ludzi nie mam zamiaru pisać. Celem moim jest uświadomić ogółowi polskiemu, jak została odbudowana zjednoczona i niepodległa Polska. Jakie przyczyny ogólne na to się złożyły i jaka polityka Polska do tego doprowadziła. O działaniach przeciwnych mówię na ogół tylko o tyle, o ile odgrywały one jakąś rolę o ile w poważniejszej mierze utrudniały osiągnięcie celu. I o ile wreszcie uważam to za pożyteczne dla przystosowania myśli politycznej polskiej przez unaocznienie jej zboczeń. Unikam grzebania się w brudach, Wyciągania i roztrząsania potworności, występków politycznych, załatwiania rachunków politycznych z ludźmi, którzy mi rzucali kamienie pod nogi To wszystko mi jest niepotrzebne dla ogólnego celu, który sobie postawiłem O ludziach, którzy wytrwale stali przy Niemcach, pomimo, że już nie było mowy o walce z Rosją Że cele niemieckie już były dla wszystkich jasne że wreszcie państwa będące w walce z Niemcami równie jasno wypowiedziały swe dążenie do wyzwolenia Polski. Można by napisać całe studium będące pouczającym przyczynkiem do patologii politycznej społeczeństwa polskiego w ostatnich latach niewoli. Można by ich rozklasyfikować. Można by wskazać jednych, którzy byli nierozerwalnie związani z Niemcami, Uzależnieni od nich bądź przez tajne stowarzyszenia, bądź na innej drodze. Innych, którzy mało myśleli o tym, co będzie z Polską, a dużo o tym, kto w niej będzie rządził. I trzymali z Niemcami w nadziei, że Niemcy ich przy władzy utrzymają. Innych, którzy ani o Polsce nie umieli myśleć, ani o władze nie byli zdolni walczyć. Którzy jak... Dzieci cackami bawili się otrzymanymi tytułami i pozorami wielkiej roli i obawiali się, żeby ta zabawa się nie skończyła. Innych wreszcie, którzy we własnej ojczyźnie byli kondotierami, idącymi do osobistej kariery bez względu na to, co kraj za to zapłaci. Ludzi podobnych typów można znaleźć w mniejszym lub większym odsetku wszędzie Tylko nie wszędzie warunki im pozwalają Zajść tak daleko w niedorzeczności I wyrządzić tyle szkody Jak na nasze fatalne warunki To jeszcze trzeba dziękować Bogu Że większe zło z ich działania nie wynikło My, jako naród Mamy ogromną żywotność i wiele zdrowego instynktu samozachowawczego. Ale nasze życie polityczne nie było zdrowe, w znacznej mierze skutkiem przyczyn od nas niezależnych i były w nim pewne rysy nadzwyczaj niebezpieczne. Wskażę z nich trzy, które w zboczeniach politycznych tej wojny odegrały główną rolę. Po pierwsze, nie byliśmy nigdy narodem umysłowo bardzo samodzielnym, Zawsze łatwo przyjmowaliśmy to, co przychodziło z zewnątrz I miało ono w naszych oczach zazwyczaj większą wartość niż to, co swoje W polityce to się wyrażało w łatwym uleganiu obcym wpływom Obcym natchnieniom Nawet wtedy, gdy te nas pchały do działania na własną szkodę Powtórę Niewola nas zmuszała do myślenia o polskich krzywdach, o niedomaganiach polskiego życia, ale oduczała nas od myślenia o Polsce. Odbierała nam odwagę myślenia o niej jak należy. Tylko niewielu ludzi u nas umiało się zdobyć na szerszą myśl polską i na polską politykę. Inni nawet zrozumieć jej przeważnie nie mogli. Wreszcie po trzecie, co najważniejsza. Naród pozbawiony własnego państwa może się ratować tylko wysoką karnością wewnętrzną. Surową opinią publiczną, która ludziom małym i łotrom nie pozwala działać na szkodę kraju. Otóż tę karność wewnętrzną udało się utrzymać na dość wysokim poziomie tylko w jednej dzielnicy – w zaborze pruskim niezawodnie w znacznej mierze dlatego że tam społeczeństwo polskie było czysto polskie że nie weszli do jego wnętrza Żydzi którzy we wszystkich krajach szybko rozkładają opinię publiczną w pozostałych dwóch dzielnicach rozkład dyscypliny wewnętrznej w sprawach narodowych bardzo daleko się posunął Zaczął się on w Galicji pod wpływem stronnictwa krakowskiego, które łamało dawną patriotyczną etykę publiczną, żeby narzucić inną, wynikającą z wyrzeczenia się dążeń do niezawisłości. Później poszedł szybko dalej pod wpływem żywiołów socjalistycznych, a sprzyjało mu wtargnięcie żydostwa na arenę życia publicznego. Ten sam proces odbył się w Warszawie, tylko z gorszym o wiele skutkiem, wobec gorszych warunków politycznych przy braku własnych instytucji publicznych. I tu uczniowie szkoły krakowskiej wiele pracowali nad posunięciem naprzód tego rozkładu. Zbliżaliśmy się już do takiego ustroju naszego życia narodowego, w którym nie ma nic ogólnie obowiązującego, w którym za żaden czyn nie ponosi się odpowiedzialności. W którym każdemu wolno grasować Poniwie politycznej polskiej w taki sposób W jaki mu się to tylko podoba W którym najnikczemniejszy postępek Uważa się za wyraz tylko odmiennych przekonań Wytworzyła się u nas liczna sfera ludzi Dla których wyraz polski Narodowy Były wyrazami prawie pustymi Bez głębszej treści to, co gdzie indziej uważa się za ogólnie obowiązujące pojęcia narodowe, w tej sferze należało do zakresu pojęć partyjnych. To, co powinni byli nazywać narodowym, polskim nazywali endeckim. Gdyby nie ten rozkład myśli polskiej i karności wewnętrznej, Polska byłaby inaczej wystąpiła w tej wojnie i inaczej z niej wyszła. I nie bylibyśmy zmuszeni patrzeć na tyle niedorzeczności w działaniach politycznych Polaków, na tyle roboty przeciw dobru własnej ojczyzny. Rozdział trzeci. Armia Polska we Francji i Komitet Narodowy Polski w Paryżu. Zadanie zdobycia dla Polski miejsca wśród państw sprzymierzonych które stanęło przed nami od wiosny roku 1917, nie było wcale proste. Sprawa stopniowo dojrzewała. Wprawdzie, zarówno państwa zachodnioeuropejskie, jak i Stany Zjednoczone starając się jeszcze wydobyć z Rosji jak największą pomoc w wojnie i licząc, że rząd tymczasowy zdoła związać na nowo szybko rozluźniające się węzły budowy państwowej i dyscypliny w armii, traktowały jeszcze ciągle sprawę polską przy całym jej międzynarodowym charakterze jako tę, w której głos przede wszystkim ma Rosja. Jednakże objawy rozkładu Rosji szybko się mnożyły i wiara w utrzymanie jej jako czynnego sojusznika z dnia na dzień upadała. Nagły cios tej wierze zadały bunty w oddziałach wojsk rosyjskich we Francji i w Salonikach, które to wojska na krótko przed rewolucją rosyjską przybyły na zachód. Bunty te wywołały w opinii publicznej francuskiej nagły przewrót w stosunkach do Rosji. Sprawiedliwość nakazuje zaznaczyć, że odpowiedzialność za te bunty nie spada wyłącznie na Rosjan. Z chwilą, kiedy te wojska wylądowały we Francji, okazała się potrzeba przydzielenia do nich tłumaczy francusko-rosyjskich. Tych tłumaczy zrekrutowano na ogół spośród Żydów rosyjskich, przebywających we Francji i tym sposobem wydano żołnierza rosyjskiego na pastwę agitatorów rewolucyjnych, którzy celowo zupełnie pracowali nad wywołaniem buntu. Zapoznałem się woli z tą sprawą przy rekrutowaniu Polaków z tych wojsk do armii polskiej we Francji. Tłumaczę ci, wyzyskując ciemnotę żołnierza rosyjskiego, opowiadali mu najpotworniejsze baśnie w celu pobudzenia go do buntu. Gdy wojska przeznaczone do Salonik wsadzono na statki w Marsylii, tłumacze mówili żołnierzom, iż wiedzą na pewno, że rząd francuski w porozumieniu z rosyjskim postanowił ich potopić w morzu. Wspominam o tym... Bo dane zdobyte w tej sprawie były dla mnie w następstwie poważnym ostrzeżeniem przy organizacji Armii Polskiej we Francji. Organizacja Wojska Polskiego na Zachodzie była ze względów politycznych koniecznością. Co prawda widoki na stworzenie dużej armii istniały tylko w Rosji, ze względu na ogromną liczbę żołnierza polskiego w armii rosyjskiej. Tam pracowano nad wydzieleniem tego żołnierza w osobne formacje polskie, nad stworzeniem Armii Polskiej. Niestety słabe były dane na to, żeby tam Armia Polska mogła się w ogóle utrzymać przy postępującym powszechnym rozkładzie i przy demoralizujących wpływach idących od kół aktywistycznych polskich, germanofilskich i rewolucyjnych. Ośmielone rewolucją rosyjską rozpoczęły one robotę, która prostą drogą prowadziła do utopienia sprawy polskiej. Dla armii polskiej na zachodzie mieliśmy na razie jedno tylko większe źródło materiału ludzkiego. Mianowicie młodzież polską w Ameryce. Panował tam duży zapał. Młodzież rwała się do walki o wolność starej ojczyzny. Część jej nawet już poszła na ochotnika, z początku do Armii Kanadyjskiej, później po wypowiedzeniu wojny przez Stany Zjednoczone, do ich armii. Noszono się tam z myślą stworzenia Ochotniczej Armii Polskiej pod opieką Stanów Zjednoczonych. Część młodzieży polskiej ze Stanów przechodziła krótki kurs oficerski w szkole kanadyjskiej. Moim pragnieniem było utworzenie Armii Polskiej przy równoległym współdziałaniu wszystkich mocarstw sprzymierzonych i zapewnienie jej tym sposobem możliwie największej sumy niezawisłości. Jednakże osiągnięcie tego celu nie zapowiadało się jako rzecz łatwa. Tymczasem sprawę pośpieszyła inicjatywa, która zjawiła się niezależnie od nas we Francji. W maju 1917 roku otrzymałem od Erasma Pilca wezwanie do Paryża dla naradzenia się w sprawie utworzenia armii polskiej we Francji, która znajduje się na poważnej drodze i która ma poparcie szefa misji wojskowej rosyjskiej w Paryżu hrabiego Ignatiewa. Wiadomość ta zaskoczyła mnie, a poparcie czy inicjatywa hrabiego Ignatiewa nieco mnie zdziwiła. Nie zaliczyłem go bowiem do ludzi życzliwych w sprawie polskiej. Miałem raczej powody do uważania go za jednego z przedstawicieli tych sfer, którym Niemcy byli bliżsi od Polaków. Rzecz tedy nie obudziła we mnie zapału, a że parę pilnych spraw, między innymi wykończenie do druku rozprawy o zagadnieniach środkowo- i wschodnioeuropejskich, Trzymało mnie w Londynie, więc nie śpieszyłem się z wyjazdem do Paryża. Okazało się, żem źle zrobił, bo tam sprawa poszła bardzo szybko. Gdym przybył do Paryża, zastałem już fakt dokonany. 4 czerwca ukazał się dekret prezydenta Rzeczypospolitej Francuskiej, którego artykuł pierwszy brzmiał Tworzy się we Francji na czas wojny samoistną armię polską, pozostającą pod rozkazami wysokiego dowództwa francuskiego i walczącą pod sztandarem polskim. Podpisany przez prezydenta Rzeczypospolitej Poinkerego, kontrasygnowany przez prezesa Rady Ministrów i ministra spraw zagranicznych Ribota oraz przez ministra wojny Painliwego, dekret ten był wielkim aktem państwowym. Był on wszakże wewnętrznym aktem francuskim. Robił sprawę armii polskiej sprawą francuską, nie zaś sprawą wszystkich sprzymierzonych. To redukowało jej pozycję, nie dawało jej charakteru armii całkiem samoistnej, na której nam zależało. Francja, wszakże, biorąc sobie zwierzchność nad armią polską, jednocześnie zapewniła organizację i utrzymanie tej armii, rozwiązując kwestię, której my przecie rozwiązać nie mogliśmy. Motywy działania rządu francuskiego były całkiem zrozumiałe. Jako państwo głównie zainteresowane w położeniu na kontynencie europejskim i najwięcej zagrożone przez rozkład Rosji, Francja najściślej ze wszystkich sprzymierzonych była związana ze sprawą organizacji nowych państw w Europie Środkowej. Stąd jednoczesne wzięcie przez nią w ręce sprawy organizacji Armii Polskiej i czesko-słowackiej. Z drugiej strony Francja przez swą tradycję ze wszystkich sprzymierzonych najbliżej była związana z Polską i z przeszłością nowoczesnej Armii Polskiej. Jeżeli tedy organizacja Armii Polskiej miała nie być sprawą wszystkich sprzymierzonych, ale tylko jednego z nich, to niewątpliwie rola ta należała się Francji. Nie można też było na tworzenie Armii Polskiej podczas wojny patrzeć wyłącznie jako na akt polityczny. Trzeba było myśleć o tym, żeby to było dobre wojsko, które by przyniosło chlubę imieniu polskiemu w wojnie i które byłoby zdrowym zawiązkiem armii przyszłego państwa polskiego. Żadne zaś z państw sprzymierzonych nie stało tak wysoko pod względem wojskowym jak Francja i organizacja nowego wojska pod kierunkiem armii francuskiej w jej szkole i w jej duchu dawała pod tym względem najlepsze widoki. Jeden wszakże warunek był niezbędny, mianowicie umiejętna i czujna rekrutacja, nie poświęcająca dla liczby jakości werbowanych ochotników, nie wpuszczająca do szeregów młodej armii żywiołów niepewnych, wnoszących ducha rozkładu. Należytą organizację i wyćwiczenie nowej armii mogła zapewnić tylko Francja i jej oficerowie. Dobór wszakże materiału ludzkiego mógł być właściwie zrobiony tylko przez Polaków, przez organizację polską, mogącą wziąć na siebie odpowiedzialność za tę ważną sprawę. Tu rząd francuski działający w pośpiechu popełnił błąd, który trzeba było w następstwie naprawiać. Wina była, ma się rozumieć, i po naszej stronie, żeśmy od początku sprawy tej należycie nie przypilnowali. Bezpośrednio po wydaniu dekretu o Armii Polskiej ustanowiono misję wojskową francusko-polską, której zadaniem było zorganizowanie tej armii. Na czele misji postawiony został generał Archinard. Stary, zasłużony w kampaniach afrykańskich wojskowy, znajdujący się w stanie spoczynku. Wybór był dobry. Szef misji przywiązał się do swej pracy. Włożył w nią duszę i podołał zadaniu w najtrudniejszym punkcie, mianowicie okazał duże zrozumienie żołnierza polskiego, pomimo że nigdy przedtem nie miał z nim do czynienia. Pomocnikiem szefa musiał być naturalnie Polak. Na to stanowisko nie wiem dotychczas jakimi drogami. Zdaje się, że z polecenia hrabiego Ignatiewa dostał się niejaki pan Mokiejewski. Nie był to wojskowy. W początku wojny był urzędnikiem rosyjskiego ministerstwa rolnictwa przy ambasadzie w Paryżu. Zrobiwszy jakiś wynalazek wojskowy, został przydzielony do armii francuskiej w randze podpułkownika. Odpowiadającej jego rosyjskiej randze cywilnej i z tą rangą poszedł na pomocnika szefa misji wojskowej polsko-francuskiej. Misja szybko się zorganizowała i energicznie wzięła się do pracy. Zaczątek armii stworzono z oficerów i żołnierzy armii francuskiej, będących Polakami lub przynajmniej potomkami Polaków. Było to bardzo szczęśliwe, bo tym sposobem nowa armia otrzymała od razu gotowych oficerów, podoficerów, i żołnierzy dobrej szkoły. A wśród nich pewną liczbę gorących Polaków, acz nazwiskami zachowujących w pamięci ojczyznę swych ojców lub dziadów, emigrantów z 1863 i 1831 roku. W następstwie zwrócono się do Polaków w Stanach Zjednoczonych, którzy za aprobatą swego rządu zorganizowali zaciąg na szeroką skalę. Zaczęto werbować ochotników polskich w Brazylii, w internowanych oddziałach rosyjskich z Francji i Salonik, wreszcie w Holandii, wśród licznych tam uchodźców z Niemiec, robotników zagarniętych przez Niemców przeważnie na bruku warszawskim i łódzkim i wywiezionych gwałtem do kopalń westfalskich. Organizacje polskie w Stanach Zjednoczonych zaciągały szybko ochotnika, ale nie spieszyły się z jego wysyłaniem. Uzależniały to one od naszego stanowiska względem nowej armii. Ta lojalność organizacji polsko-amerykańskich, które w tej doniosłej sprawie, jak i w innych, uznały kierownictwo ludzi prowadzących politykę polską na zachodzie Europy, była jedną z głównych podstaw naszej pozycji, jednym z warunków powodzenia naszych usiłowań. Wynikała ona stąd, że jedyną ambicją ludzi stojących na czele organizacji polskoamerykańskich, jak Jan Smulski, Żychliński, Piotrowski, ksiądz Zapała, obecny generał ojców Stańców. biskup Rodę i inni, było zrobić jak najwięcej dla Polski przyczynić się jak najskuteczniej do jej wyzwolenia. Twierdzę to z całą stanowczością, że w tej wielkiej chwili dziejowej żaden z odłamów naszego narodu nie spełnił lepiej swego obowiązku od rodaków naszych w Ameryce. Rząd francuski od początku rozumiał, że równolegle z tworzeniem Armii Polskiej na Zachodzie musi powstać organizacja polityczno-polska, która będzie współdziałała z nimi w tworzeniu tej armii i która będzie za nią, przed Polską odpowiedzialna. Rozumiał też, że organizację taką możemy stworzyć tylko my, kierownicy polityki polskiej w państwach sprzymierzonych. Od chwili ogłoszenia dekretu o Armii Polskiej mieliśmy zapewnione poparcie rządu francuskiego w sprawie oficjalnego uznania organizacji politycznej, którą stworzymy. Najpilniejszym tedy zadaniem naszym w owej chwili stało się stworzenie oficjalnej organizacji i reprezentacji polityki polskiej w państwach sprzymierzonych. Ujęcie przez nią ze strony politycznej spraw Armii Polskiej we Francji. Wreszcie osiągnięcie formalnego stanowiska obywateli polskich dla przebywających w państwach sprzymierzonych Polaków, dotychczasowych poddanych państw rozbiorczych. 15 sierpnia 1917 roku na zjeździe w Lozannie założyliśmy Komitet Narodowy Polski z siedzibą w Paryżu. Zadaniami Komitetu było: po pierwsze, kierownictwo i reprezentacja polityki polskiej w państwach sprzymierzonych. Po drugie, kierownictwo sprawami politycznymi Armii Polskiej we Francji oraz moralna i materialna opieka nad nią. Wreszcie, po trzecie, opieka cywilna, konsularna nad Polakami przebywającymi w państwach sprzymierzonych. Komitet zatem miał funkcję rządu polskiego w zakresie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i częściowo Ministerstwa Wojny. Założono komitet w składzie możliwie najszczuplejszym, wprowadzając do niego tylko ludzi niezbędnych z przewidywaniem możliwych uzupełnień w przyszłości. Skład ten w początku był następujący. Roman Dmowski, Erasm Pilc i Maurycy Zamojski w oficjalnej siedzibie Komitetu w Paryżu. Przy czym Pilc z funkcjami delegata Komitetu do stosunków z rządem francuskim. Władysław Sobański, przedstawiciel Komitetu w Londynie. Konstanty Skirmund, przedstawiciel w Rzymie. Marian Sejda z Poznania i Jan Rozwadowski z Lwowa, przedstawiający w Komitecie zabory pruski i austriacki przebywający na razie w Szwajcarii, potem w Paryżu. Wreszcie Ignacy Paderewski w Stanach Zjednoczonych jako przedstawiciel komitetu przy rządzie waszyngtońskim oraz wobec organizacji polskich w Ameryce, mających na swym czele Wydział Narodowy w Chicago. Wkrótce po założeniu komitetu w skład jego weszli jeszcze Stanisław Kozicki w Londynie, Józef Wielowiejski przybyły z Petersburga, który został sekretarzem generalnym komitetu, wreszcie wydelegowany przez Wydział Narodowy w Chicago dr Fronczak z Buffalo. Na pierwszym swym posiedzeniu w Lozannie komitet obrał mnie, na mój własny wniosek, swoim prezesem. Zawiadomiwszy o powstaniu komitetu Koło Międzypartyjne w Warszawie, Polską Radę Międzypartyjną w Rosji, i Wydział Narodowy w Chicago oraz wyjaśniwszy rolę, jaką mu przeznaczyliśmy, w odpowiednich komunikatach do tych trzech instytucji, na których się oparliśmy, przystąpiliśmy do załatwienia najpilniejszej sprawy, mianowicie osiągnięcia oficjalnego uznania przez rządy państw sprzymierzonych. Ze strony Francji nastąpiło ono bez zwłoki. W innych państwach, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, napotkaliśmy na trudności wynikające z przeciwdziałania przedstawicieli ówczesnego rządu rosyjskiego na którego czele stał Kiereński i który w tej sprawie działał pod natchnieniem pewnych kół polskich mających na rząd wpływ przez m, pana Aleksandra Lednickiego trudności te wszakże zostały przezwyciężone dzięki energicznemu współdziałaniu dyplomacji francuskiej z kolei Anglia, Włochy i Stany Zjednoczone Uznały Komitet Narodowy Polski w Paryżu, jego wyżej wyłuszczone kompetencje, jego władze oraz jego przedstawicieli przy rządach. Gdy to nastąpiło, komitet miał przede wszystkim do rozstrzygnięcia trzy kwestie. Formę zainaugurowania swej działalności, stosunek do armii polskiej we Francji, wreszcie kwestie swych finansów. Ogólne zdanie w komitecie było, że trzeba zacząć od wydania odezwy do narodu. Formalnie rzecz biorąc, tak wypadało zacząć. Jeżeli to się nie stało, to skutkiem mego oporu. Wiedziałem z góry, że odezwa komitetu wywoła wrzawę wśród naszych przeciwników że z Warszawy wyjdzie oficjalny protest i że agenci aktywizmu na Zachodzie i w Rosji odpowiedzą na nie skandalicznymi wystąpieniami, które więcej zaszkodzą sprawie polskiej, niż by nasza odezwa jej pomogła. Wiedziałem, do czego te żywioły są zdolne. Nie chcąc dawać obcym widowiska obrzydliwej kłótni polskiej, Chcąc oszczędzić krajowi kompromitacji za granicą, postanowiłem osiągnąć od swoich kolegów, żeby komitet wszedł w swoją rolę cicho, bez żadnych manifestacji zewnętrznych. W planie moim leżało, żeby drogą faktów spełniał on zadania rządu polskiego za granicą żeby umiejętną polityką stanowisko swoje urządów państw sprzymierzonych umacniał, zadawalając się skromnym tytułem Komitetu Narodowego, przedstawiającego proaliancką opinię polską. Była w tej przymusowej skromności słabość. Gdybyśmy byli mogli wystąpić jako reprezentacja całego narodu polskiego, jako jego rząd w stosunkach z państwami sprzymierzonymi. Gdybyśmy byli mogli przemawiać i zaciągać zobowiązania w imieniu całej Polski, nie wywołując hałaśliwych protestów ze strony naszych przeciwników, sprawa polska od razu inaczej byłaby stanęła i inaczej byłaby w końcu rozstrzygnięta. To było właśnie siłą Czechów, że ich przedstawicielstwo za granicą przybrało charakter rządu narodowego czeskiego. Formalnie działało w imieniu rządu całego narodu, przeciw czemu żaden obóz czeski nie protestował. Jako rząd czeski zawierało ono konwencje z rządami państw. Dawało w imieniu narodu i w imieniu narodu otrzymywało zobowiązania. I sprawa cieszyńska inaczej by stała na konferencji, gdyby nie konwencja czesko-francuska podpisana podczas wojny, w której Francja uznała nietykalność czeskich granic historycznych. Myśmy konwencji takich zawierać nie mogli, bo przy stanie rzeczy w Polsce do niczego w imieniu Polski całej nie mogliśmy się zobowiązywać. Gdybyśmy byli chcieli tylko przemówić w imieniu Polski całej już byłaby się rozległa skandaliczna wrzawa w całej Europie. Tak, nie trzeba sobie wyobrażać, że Polskę nic nie kosztowała polityka po stronie państw centralnych i nie liczenie się jej zwolenników ze względami na dobro sprawy polskiej. Zapłaciliśmy za nią nieobliczalnymi stratami i bylibyśmy zapłacili bez porównania więcej – gdyby nie ostrożność i powściągliwość ludzi kierujących polityką polską. Udało mi się w końcu przekonać moich kolegów i Komitet Narodowy w Paryżu rozpoczął swe działania bez żadnego aktu publicznego ze swej strony. Rząd francuski oczekiwał od Komitetu że zacznie od poparcia całym swym autorytetem zaciągu ochotników do Armii Polskiej, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Myśmy wszakże tego zrobić nie mogli, dopóki formowanie tej armii odbywało się niezależnie od Komitetu. Oświadczyliśmy, że będziemy popierali rekrutację do takiej armii, za którą będziemy mogli wziąć całkowitą odpowiedzialność, to znaczy, której skład od nas będzie zależał. Muszę stwierdzić, że rząd Rzeczypospolitej Francuskiej rozumiał nasze stanowisko i był skłonny zapewnić nam należyty wpływ na wojsko. Przeszkody pochodziły ze strony nie dających się bliżej określić czynników, mających, zdaje się, główną siedzibę w Ministerium Wojny. Dość, że sprawa się zanadto przewlekła, wywołując nawet przykre momenty w stosunkach moich z de Ja widziałem to. Czego rząd francuski widzieć nie mógł. Mianowicie, że nieopatrzna rekrutacja wprowadza do młodej armii żywioły bądź niepolskie, bądź moralnie niepewne, od których może się zacząć rozkład tego wojska, zanim będzie ono zorganizowane. Wreszcie po niemałych trudach osiągnęliśmy to, o co nam chodziło. Decyzja co do nowych zaciągów, zwłaszcza co do każdego z osobna oficera przyjmowanego do Armii Polskiej, uzależniona została od zgody Komitetu. Komitetowi przyznane zostało prawo dozoru nad wewnętrznymi stosunkami w armii. Otrzymaliśmy możliwość usuwania żywiołów niepożądanych. Ze swojej strony Komitet uznał armię za swoje przedsięwzięcie i poparł całą siłą zaciąg ochotników. W końcu tych wysiłków z wiosną 1918 roku została podpisana przez senatora Daumera, prezesa Komisji Wojsk Słowiańskich we Francji i przeze mnie umowa regulująca stosunek Komitetu Narodowego do armii i jego w tej dziedzinie uprawnienia. Umowa, za której wykonanie wziął odpowiedzialność w imieniu rządu francuskiego Minister Spraw Zagranicznych, pan Pichon. Ja zaś w imieniu Komitetu Narodowego. Włożyłem w sprawy Armii Polskiej we Francji sporo pracy i kosztowały mnie one niemało wysiłku. Każdy oficer zgłaszający się do tej armii w owym okresie stawał przed komisją, w której zasiadałem i osobiście go badałem w celu wyrobienia sobie o nim zdania. Potem dopiero następowała decyzja, czy go przyjąć i jakiemu powierzyć funkcję. Odwiedzałem często rozrzucone po różnych punktach Francji koszary Wojska Polskiego. Rozmawiałem wiele z żołnierzami i oficerami. Załatwiałem nieporozumienia wynikające z różności żywiołów, które się na tę niewielką armię składały. Dawałem władzom wojskowym wskazówki co do wartości ludzi i sposobu ich traktowania. Wreszcie powodowałem usunięcie żywiołów, które uważałem za szkodliwe. Zwłaszcza usilnie pracowałem nad tym, żeby wszelką politykę z szeregów usunąć, co w wojsku ochotniczym nie jest rzeczą łatwą. Napotkałem na niemałe przeszkody, które jednak udawało się przezwyciężać, w znacznej mierze dzięki dobrej woli i prawdziwej życzliwości dla Polski szefa misji generała Arshinarda. A później, po przeniesieniu części wojska na front, wodzów armii francuskiej, którzy je mieli pod sobą. Szefowie armii francuskiej, z którymi mnie obowiązki w owym okresie zetknęły, Foch, Petain, de Castellano, de d'Espéry, guru, de monstry, pozostawili w mej pamięci niezatarte wrażenie nie tylko jako żołnierze, ale jako ludzie wysokiego typu moralnego i kulturalnego. Najtrudniej szło z usuwaniem z armii polskiej Żydów, którzy się tam dostali jako Polacy, a którzy często nic wspólnego z Polską nie mieli. Tych się obawiałem najwięcej, Pamiętając propagandę rozkładową w oddziałach wojsk rosyjskich we Francji, prowadzoną przez tłumaczy. Uciekali się oni pod opiekę posłów socjalistycznych, skutkiem czego działalność moja była przedmiotem aż dwóch z kolei interpelacji w Izbie Deputowanych. Rząd francuski wszakże, w szczególności pan Pichon, dał tym interpelacjom należytą odprawę. Obok tego mieliśmy jeszcze robotę ze zwalczaniem propagandy rozkładowej starającej się dotrzeć z zewnątrz do wojska prowadzonej przeważnie pod wezwaniem Legionów i Piłsudskiego. Nawoływała ona do dezercji i siała ziarna buntu. Owocem tej współpracy naszej z władzami francuskimi była pod wiosnę 1918 roku jedna dywizja w pełnym składzie wszystkich rodzajów broni w organizacji swej wykończona i druga zbliżająca się do ukończenia. Warunkiem wykonania programu Komitetu Narodowego w Paryżu, a nawet jego istnienia, było zorganizowanie jego finansów, choćby na bardzo skromną skalę. Dotychczasowa praca nasza na Zachodzie Poza niewielkimi sumami pochodzącymi z niewielkiej kasy Komitetu Narodowego, założonego w Warszawie i przeniesionego następnie do Piotrogrodu, czerpała środki z dwóch źródeł. Pierwszym były fundusze gromadzone drogą składek w zaborze pruskim. Drugim prywatna kieszeń jednego z naszych kolegów rozporządzającego jakimi takimi środkami osobistymi Maurycego Zamojskiego. Te środki coraz mniej wystarczały. Tym mniej, że organizowanie składek i przesyłanie sum z zaboru pruskiego było coraz bardziej utrudnione, a kieszenie naszego ofiarnego kolegi również się wyczerpywała. Z chwilą zaś utworzenia komitetu i jego przedstawicielstw w państwach sprzymierzonych wydatki znacznie wzrosły. O wydobyciu jakichkolwiek funduszów z królestwa mowy nie było. Bylibyśmy się znaleźli w samym początku istnienia komitetu w położeniu bez wyjścia, gdyby nie, Wydział Narodowy w Chicago, który wówczas pośpieszył nam z pomocą i zaczął zaopatrywać kasę komitetu w poważniejsze sumy. Ta pomoc rodaków naszych z Ameryki w pierwszych miesiącach istnienia komitetu umożliwiała wprost jego istnienie. Od początku wiedzieliśmy, że kwestii finansów Komitetu nie rozwiążemy inaczej, jak przez zaciągnięcie pożyczki urządów państw sprzymierzonych. Nie chcieliśmy wszakże żadnych kroków w tej mierze czynić, dopóki nie zostaną rozstrzygnięte kwestie sporne między nami, a tymi rządami, a żeby w traktowaniu tych kwestii swoboda nasza niczym nie była skrępowana. Taką była właśnie kwestia stosunku Komitetu do armii polskiej we Francji To też dopiero po dojściu do porozumienia w tej sprawie Z rządem francuskim Rozpoczęliśmy kroki o pożyczkę Obliczywszy budżet komitetu W przybliżeniu na sumę 300 tysięcy franków miesięcznie Zwróciliśmy się do rządów państw sprzymierzonych Z propozycją rozebrania pożyczki między siebie I wpłacenia nam powyższej sumy miesięcznie Do chwili zawarcia pokoju ze swej strony ofiarowaliśmy oblik podpisany przez wszystkich członków Komitetu, mocą którego sumę dłużną, jaka wypadnie, zwróci rząd państwa polskiego, jeżeliby zaś to z jakichkolwiek przyczyn nie mogło nastąpić, podpisani zobowiązują się ją zwrócić osobiście. Co do drugiej części zobowiązania, było ono tylko formą dla ogółu podpisanych z wyjątkiem jednego Zamojskiego. Ten całkiem wyraźnie nam oświadczył, iż rozumie, że jeżeli przyjdzie do zwracania długu przez podpisanych, on ten dług zapłaci. Propozycja nasza została przyjęta z tym wynikiem, że Francja wzięła na siebie połowę pożyczki, czyli 150 tysięcy franków miesięcznie, Anglia zaś czwartą część, czyli 75 tysięcy franków. Że zaś inne państwa udziału w pożyczce nie wzięły, Komitet do czasu zawarcia pokoju zapożyczył się miesięcznie na sumę 225 tysięcy franków. Ordynat Zamojski, jako osobiście zainteresowany w oszczędnej gospodarce komitetu, wziął na siebie obowiązki jego skarbnika. Było to wielkim szczęściem polityki polskiej, że miała w gronie ludzi, którzy nią kierowali, ludzi nieposiadających i nierobiących majątków, człowieka z magnacką fortuną z poczuciem obowiązku obywatelskiego i z mądrą ofiarnością. Gdyby nie za Zamojski, nie wiem, czy polityka nasza zdołałaby wytrzymać walkę z przeciwnikami w okresie najtrudniejszym w ciągu sześciolecia poprzedzającego wojnę, kiedy popularność naszego obozu zmalała, kiedy stali przy nas ludzie tylko mocnej wiary, nie mający w polityce żadnych widoków osobistych, bo należenie do naszego obozu dawało wówczas jedynie sposobność do nadstawiania karku. W owym okresie główny nasz organ, Gazeta Warszawska, mógł wychodzić tylko dzięki temu, że Zamojski pokrywał jego niedobory. I nie były to subwencje wyżebrane. Sam się z nimi ofiarował, w poczuciu doniosłości sprawy, o którą walczyliśmy. W ogóle w dziele odbudowania Polski Zamojski odegrał ogromną rolę. Arystokracja nasza, w której tyle było przez lat kilkanaście niechęci do niego za jego postawę polityczną, winna mu być wdzięczną, że dzięki niemu nie była w tym dziele nieobecna. I to nie tylko dlatego, że był ofiarny, bo byli inni wśród nich, co prawda w niewielkiej liczbie, którzy umieli składać ofiary na cele publiczne Zwłaszcza ofiary głośne, po których następowały głośne wyrazy uznania i wdzięczności Ale dlatego przede wszystkim, że był człowiekiem myślącym samodzielnie Nie idącym, jak prawie wszyscy oni, na pasku szkoły krakowskiej człowiekiem myślącym nowocześnie i rozumiejącym Polskę XX stulecia. Dlatego mógł nie tylko pomagać materialnie polityce polskiej, ale brał w niej czynny udział osobisty i w wielu rzeczach był wprost niezastąpiony. W tym, cośmy zrobili podczas wojny na Zachodzie, było wiele jego myśli i jego rzetelnej, wytężonej pracy. Należy on do tej garści ludzi, Którzy w wielkiej, rozstrzygającej dla naszego narodu chwili Umieli tworzyć jego przyszłość Bo umieli myśleć i działać I myśleli nie o sobie, nie o swoich ambicjach i planach osobistych Jeno o Polsce Na próżno usiłowano apelować do jego ambicji Bezskutecznie zabiegano koło niego, żeby wrócił do Warszawy Przynoszono mu obietnicę, że będzie mianowany członkiem regencji. Jednocześnie próbowano go zastraszyć. Gorliwsi aktywiści w kraju nawoływali do konfiskaty jego majątku. Tak Komitet Narodowy w Paryżu ostatecznie zorganizował swą działalność. Obok przedstawicielstw politycznych przy rządach państw sprzymierzonych ustanowił konsulaty pod skromną nazwą Biur Opieki Cywilnej które wkrótce otrzymały prawo wydawania paszportów polskich i ułatwiały egzystencję znacznej ilości Polaków przebywających na Zachodzie. Obok tego ustanowione w porozumieniu z Komitetem przez Centralną Misję w Paryżu polskie misje wojskowe zajmowały się sprawami Armii Polskiej poza granicami Francji. Rządy państw sprzymierzonych ustanowiły swoich atasze wojskowych przy Armii Polskiej w Paryżu którzy pozostawali w bezpośrednich stosunkach z komitetem. Sprawy dyplomatyczne komitet w Paryżu załatwiał z ambasadorami mocarstw we Francji. Poufne depesze do przedstawicieli w innych stolicach i od nich do komitetu zawsze chętnie przysyłały swymi szyframi ministerstwa i ambasady mocarstw. Wśród zagadnień dotyczących armii polskiej Jednym z najtrudniejszych była kwestia jeńców Polaków z Armii Państw Centralnych. Ponieważ pozostałe państwa sprzymierzone długo się ociągały ze zgodą na werbowanie jeńców wziętych przez ich armię, kwestia na razie sprowadzała się do Polaków z Armii Niemieckiej, bo tych jedynie posiadała Francja. Muszę się przyznać, żem się przez krótki czas wahał, czy zgodzić się na ten werbunek. Była to wielka odpowiedzialność. Gdyby wojna miała być zakończona pokojem pozostawiającym poznańskie, Prusy Zachodnie i Śląsk Górny pod panowaniem pruskim, położenie tych ziem stałoby się jeszcze niebezpieczniejsze niż przedtem. A my byśmy przyczynili się do osłabienia tam polskości przez to, że nasi żołnierze nie mogliby wrócić do siedzib ojczystych. Z drugiej atoli strony, dla naszego ogólnego celu oderwania tych ziem od Niemiec, pierwszorzędnej wagi rzeczą było mieć w szeregach naszej armii żołnierza z zaboru pruskiego. Był to najlepszy argument na rzecz naszej sprawy na konferencję pokojową. Przed tym względem wszystkie inne musiały ustąpić. Do niej zaś przybywał inny. Był to żołnierz Najkulturalniejszej części Polski Z mocną, zaprawioną w walce o byt polskości Świadomością narodową Wreszcie dobrze wyszkolony wojskowo W armii niemieckiej Werbunek został zorganizowany I dał świetne rezultaty